I hejnał z tejże wieży mariackiej właśnie.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 Prawie pięć minut po dwunastej aktualności jedynki Marzena Godon. Zapraszam. Na początek pomoże. To przez pożar palet zapalił się supermarket w Czersku. Joanna Knop z Powiatowej Straży Pożarnej w Chojnicach na antenie Polskiego Radia 24 zalecała okolicznym mieszkańcom zamknięcie okien z uwagi na złą jakość powietrza. Liczne siły i środki w tej chwili na miejscu zdarzenia pracują. To co ważne, sześć osób pracownicy sklepu ewakuowało się samodzielnie z tegoż właśnie miejsca ze względu na to powietrze, które tutaj te gęste dymu kierujące działaniem ratowniczym podjął decyzję o ewakuacji pobliskiego osiedla. Ze względu na wysoką szkodliwość palących się materiałów z Gdyni przyjechała do Czerska specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego. Premier Donald Tusk zapewnia, że japońskie inwestycje mogą liczyć na życzliwość polskiego rządu. Dziś polska delegacja rozpoczyna wizytę w Japonii. Podczas konferencji prasowej w Polskiej Ambasadzie w Tokio szef rządu wskazał, że japońskie firmy obecne w Polsce przyczyniają się do rozwoju gospodarczego naszego kraju. Sukces japońskich firm, które inwestują w Polsce to jest także sukces polskiej gospodarki. Zapewniam naszych japońskich przyjaciół, którzy są gotowi kontynuować tę współpracę, że możecie liczyć na wyjątkową życzliwość. Dziś szef polskiego rządu spotka się z Polonią, a oficjalne rozmowy z przedstawicielami Japońskiej Federacji Biznesu oraz premier tego kraju zaplanowane są na jutro. Koniec korupcji i oligarchii. Tak o wyborach na Węgrzech mówią przedstawiciele organizacji Akcja Demokracja. Działacze symbolicznie podziękowali Węgrom za przełamanie monopolu rządów premiera Viktora Orbana. Jakub Kocjan z organizacji Akcja Demokracja mówi, że zwycięstwo opozycji na Węgrzech będzie miało realne znaczenie dla całej Europy. Odblokowanie 90 miliardów euro dla pomocy Ukrainie. Odblokowanie negocjacji akcesyjnych z Mołdawią. Na temat przegranej Wiktora Orbana na Węgrzech mówił dziś też prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Na pewno prawica cieszyłaby się, gdyby wygrał, ale jeżeli chodzi o osłabianie, no to bez przesady. Według wstępnych wyników wyborów na Węgrzech opozycyjna partia TISA może liczyć na 138 miejsc w 199 miejscowym parlamencie.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 Trzeci tankowiec wpłynął do Zatoki Perskiej przez cieśninę Ormus pomimo amerykańskiej blokady, informuje Reuters. Prezydent USA Donald Trump po nieudanych rozmowach pokojowych w Islamabadzie zapowiedział, że Stany Zjednoczone obejmą sankcjami jednostki przepływające przez cieśninę Ormus na warunkach Iranu. Władze w Teheranie amerykańską blokadę cieśniny uznają za nielegalną, a władze Pakistanu podejmują intensywne działania, żeby nakłonić Teheran i Waszyngton do powrotu do stołu rozmów. I jak twierdzi agencja Reutera, zespoły negocjacyjne USA i Iranu mogą w tym tygodniu jeszcze wrócić do Islamabadu. Jeszcze w aktualnościach Turcja. Wstrzelanienie w szkole zostało rannych tam co najmniej 16 osób. Napastnik był uczeń szkoły otworzył ogień do uczniów i nauczycieli. 19-latek popełnił samobójstwo. Do tragedii doszło na południowym wschodzie Turcji.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 Opady deszczu możliwe dziś w zachodniej połowie kraju oraz na Pomorzu i po południu miejscami na południu Górnego Śląska i Małopolski. Temperatura 12 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Od 13 do 18 na przeważającym obszarze kraju daj chłodniej. Na Helu tylko około 10. Wiatr na północy okresami dość silny i porywista. Ciśnienie w Warszawie 1007 hektopaskali. Klimat bardzo zła jest niestety teraz jakość powietrza w Wysokim Mazowieckim i połczynie zdroju. Zaledwie dostateczna w Wysowej Zdroju, a umiarkowana w Płocku i Krapkowicach. W pozostałej części kraju jakość powietrza jest dobra lub nawet bardzo dobra. Prawie połowa energii w sieci krajowej pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Jedynka. Polskie Radio. 9 po dwunastej. W samo południe. Znak czasów. Rząd pracuje nad przywróceniem Wojskowej Akademii Medycznej. Kolega w okopach jest twoim pierwszym ratownikiem. To pokazują doświadczenia wojny na Ukrainie. Opada kurz emocji, zaczyna się dyskusja o przyszłości. Połączymy się z Węgrami, gdzie po wyborach nastała nowa polityczna rzeczywistość. Peter Madzial po pierwsze musi nastroje dowieźć e, i utrzymać wewnątrz kraju. No i spełnić oczekiwania zewnętrzne. Będzie też ważna informacja dla właścicieli psów i kotów. Posłowie pracują nad obowiązkiem chipowania. To jest pierwszy ważny krok w przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt w Polsce, a ta bezdomność jest po prostu gigantyczna. Przed mikrofonem Karol Surówka, to jest w samo południe. Ma to być kuźnia kadr dla wojska. Rząd pracuje nad przywróceniem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Została zamknięta dwie dekady temu. Dziś wojsko mierzy się z potężnymi brakami kadrowymi. Brakuje chirurgów urazowych, anestezjologów i medycyny ratunkowej. My łączymy się z kancelarią premiera. Na miejscu jest Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwio. Dzień dobry. To powiedz, kiedy Akademia ma zostać ponownie otwarta. Na Czasu niewiele uczelnia ma ruszyć w lipcu tego roku, przy czym pierwsi studenci mają rozpocząć naukę najpóźniej w roku akademickim 2027-2028. Rzeczywiście, tak jak wspomniałeś Karolu, braki kadrowe wojskowej służbie zdrowia są bardzo duże, sięgają od 40 do 60% w zależności od specjalizacji, a największe deficyty dotyczą chirurgii urazowej, anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej, czyli tak naprawdę kluczowych obszarów dla zabezpieczenia działań bojowych i misji zagranicznych. Projekt ustawy o utworzeniu uczelni opracowało Ministerstwo Obrony, ale we współpracy z resortami zdrowia oraz nauki, a na reaktywację wamu w Łodzi przewidziano około 400 milionów złotych. Dlaczego przywrócenie tej akademii jest dziś konieczne? Chodzi o to, że po prostu są niespokojne czasy, świat stał się niespokojny? To prawda, po pierwsze geopolityka trzeba kształcić lekarzy na wypadek e wojny, ale po drugie, uczelnia pozwoli też zabezpieczyć aktualne e, potrzeby sił zbrojnych, ale także pozwoli wzmocnić powszechny system opieki zdrowotnej. Tak można e, przeczytać w uzasadnieniu do ustawy, która powołuje e, uczelnie. W przeszłości, tak jak wspomniałeś wam, była kuźnią wykwalifikowanych kadr medycznych dedykowanych w pierwszej kolejności e, do jednostek wojskowych, ale tę uczelnię także kształcili, kończyli i kształcili się tam przyszli profesorowie, dzięki którym po prostu można było tę wiedzę medyczną przekazywać dalej. Teraz na uczelni mają być kształcenie lekarze, ale dentyści, pielęgniarki, także ratownicy, medyczni, farmaceuci. Akademia będzie kształcić jednocześnie około 800, od 800 do 1200 studentów na roku, około 300 osób ma być. Takie są plany resortu obrony. I to również na czas pokoju. To nie jest tylko przygotowanie do wojny. To prawda, nie straszymy. To jest na czas pokoju. Poza tym trzeba dmuchać na zimne, prawda, z takiego założenia. W wielu dziedzinach życia się wychodzi także w tej, która być może właśnie no, trzeba dmuchać na zimno, żeby nic gorszego nie spotkać. No nas. tak, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, to powiedzenie powraca regularnie. Zapytam jeszcze Dobra. o jeden bardzo ciekawy temat, który się pojawił na dzisiejszym posiedzeniu rządu. Chodzi o dopuszczenie uwaga sztucznej inteligencji do diagnostyki. Rzeczywiście AI wkracza do medycyny i dzięki sztucznej inteligencji m, mają być opracowywane badania w diagnostyce, zwłaszcza w diagnostyce obrazowej. Będzie to możliwe na przykład w obszarze wykrywania patologii w tomografii komputerowej klatki piersiowej, czy też zmian nowotworowych piersi. Lekarze i elektroradiolodzy będą mogli stosunkowo w krótkim czasie otrzymać po prostu na biurko interpretację wyników wykonaną przez algorytm. AI. Kadry radiologów są ograniczone, jak usłyszałam, a badań diagnostycznych lawinowo przybywa i tu ma AI e, e, pomóc. Ale dodam jeszcze, że dziś, co ciekawe, przecież premiera Donalda Tuska w kraju nie ma. Przebywa e, w dalekiej Azji z wizytą zagraniczną, a posiedzenie rządu poprowadzi e, wicepremier szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu zresztą e, bliski sercu jest temat właśnie powołania Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Sylwia Białek sprzed kancelarii Premiera, bardzo dziękuję. Dziękuję. Po fetowaniu, okrzykach i marszach teraz przyjdzie czas na planowanie przyszłości. Na Węgrzech kolejny dzień nowej politycznej rzeczywistości. W niedzielę rządzący od 16 lat Wiktor Orban poniósł druzgocącą porażkę. Partia TISA, Pitera Madziara zdobyła większość konstytucyjną. Łączymy się z Michałem Makowskim, naszym specjalnym wysłannikiem w Budapeszcie. Dzień dobry Michale. Dzień dobry, czy jak to się mówi tutaj Juregelt. Geld. No właśnie, nieodpowiednio się zwróciłem do ciebie, biorąc pod uwagę, <gry> gdzie jesteś, ale zapytam cię, co widzisz wokół siebie, bo ostatnio, gdy rozmawialiśmy, wokół siebie miałeś święta, wokół siebie miałeś fetujących wyborców Petera Madziara, a dziś... A dziś uliczna fiesta już się skończyła. Teraz trwa sprzątanie kurzu po tej imprezie. Tutaj nawet w mojej okolicy jest to tak zwana siódma dzielnica, czyli też taka bardziej imprezowa dzielnica Budapesztu. Tutaj dosłownie trwa sprzątanie ulic. Chociaż gdyby wybory parlamentarne byłyby organizowane w piątek zamiast w niedzielę, no to pewnie czekałby nas tutaj iście festiwalowy weekend. Natomiast w Budapeszcie utrzymuje się dość podniosła atmosfera po zwycięstwie opozycji. Z miasta powoli znikają też plakaty wyborcze, niektórzy zabierają je sobie do domu jako takie trofea albo pamiątki tego co się tutaj wydarzyło. Za to w internecie wiralem rozniósł się taniec przyszłego ministra zdrowia, Żolta Hegedusza, który po ogłoszeniu, ogłoszeniu zwycięstwa Tisy dał iście niesamowity popis kocich ruchów. Muszą sobie państwo to wyobrazić, jak to wyglądało, ale tutaj zgrabność i gracja pozostały na miejscu. Natomiast wygląda też na to, że premier Viktor Orban uznał swoją porażkę. Jeszcze w trakcie kampanii samych wyborów zarzucał opozycji szereg oszustw, manipulacji, na przykład przekupywanie wyborców. Teraz odzywa się już praktycznie do zwolenników Fidesu, dziękując im za głosy i zapowiada reorganizację w samej partii. No w końcu otrzymali ponad 2 miliony 250 tysięcy głosów, ale przy tej ordynacji wyborczej to nie wystarczyło, aby zostać przy władzy. Swoją drogą ta ordynacja została stworzona z myślą o jednej dużej partii. No i teraz, gdy konkurowały ze sobą dwie duże partie, obróciła się przeciwko partii rządzącej, która też straciła część głosów prawicy na rzecz skrajnie prawicowej partii Nasza Ojczyzna. Powiedziałem, że nastała nowa rzeczywistość, ale to przecież nie do końca prawda, bo jeszcze przez kilka tygodni formalnie będzie rządził Wiktor Orban, czy wiemy jak ten czas zamierza wykorzystać? Czy łatwo tę władzę zamierza oddać? No zachodzą takie podejrzenia, że partia rządząca wykorzysta ten czas na tak zwane pożegnanie się z niewygodną przeszłością. Premier elekt Peter Modzior stwierdził, że nie należy zwlekać z powołaniem nowego rządu, Formalnie parlament trzeba zwołać najpóźniej miesiąc po wyborach, czyli 13 maja. Jednak Modzior apeluje do prezydenta Szuloka, aby ten... Uczynił to zaraz po poznaniu oficjalnych wyników wyborów. Teraz do kraju jeszcze spływają głosy z zagranicy, które trzeba doliczyć do poszczególnych okręgów wyborczych. W Polsce jest tym trochę łatwiej przy wyborach parlamentarnych. Głosuje się po prostu na kandydatów z Warszawy. Tymczasem szef węgierskiej dyplomacji, Peter Siarto, znany szeroko z nagrań przyjacielskich rozmów z szefem rosyjskiej dyplomacji, Siergiejem Ławrowem, pojawił się ponoć w swojej siedzibie zaraz po wyborach. I wręcz palił się do roboty, tak mówił Peter Modzior na konferencji dla mediów z całego świata. Dziś rano Siarto razem ze współpracownikami przyjechał do MSZ-u i zaczął niszczyć dokumenty związane z unijnymi sankcjami na Rosję. Również oligarchowie powiązani z Fideszem już wcześniej zaczęli wywozić swoje majątki za granicę. Jeden z ludzi partii rządzącej, Adam Matolczy, syn byłego szefa węgierskiego banku centralnego, według relacji niezależnych portali dosłownie wywoził swoje aktywa do Dubaju. TISA zamierza ujawnić tajne dokumenty, umowy i warunki kredytów zaciąganych przez poprzedni rząd. Oczywiście jest dokumentów, które nie naruszą bezpieczeństwa narodowego ani interesów finansowych kraju. To jeszcze zapytam krótko o zwycięzcę. Co zapowiada na pierwsze tygodnie rządów? No, najważniejszym zadaniem, jakie postawił sobie Peter Modior, będzie kontrola finansów publicznych i budżetu państwa, która ma wykazać, czy Węgry mają płynność finansową. Modior zapowiada też wprowadzenie mechanizmów antykorupcyjnych i reformę wymiaru sprawiedliwości. Będzie miał do tego mandat, skoro dysponuje tak większością kwalifikowaną. Natomiast celem pierwszej zagranicy... Yy, yy, przepraszam. Celem pierwszej zagranicznej wizyty Petera Modiora będzie Warszawa. Yy, tutaj planowane są spotkania zarówno z premierem Donaldem Tuskiem, jak i prezydentem Karolem Nawrockim. Premier Elekt rozmawia też z Komisją Europejską o odblokowaniu unijnych środków dla Węgier zamrożonych właśnie z powodu konfliktu o praworządność. Jednym z najważniejszych zadań rządu Tisy jest wprowadzenie do kraju około 20 miliardów euro z funduszy unijnych, bez których węgierska gospodarka nie funkcjonuje. Od czterech lat nie ma żadnego wzrostu. Nie ma żadnego wzrostu. To jeszcze w kontekście kontaktów Budapeszt-Bruksela. Przyszły premier zgodzi się na unijną pożyczkę zbrojeniową dla Kijowa wartą 90 miliardów euro, ale Węgry będą z niej wyłączone, nie będą w niej partycypować, co wynegocjował jeszcze rząd Wiktora Orbana. Michał Makowski, nasz człowiek w Budapeszcie, bardzo dziękuję za relację. Dziękuję serdecznie. Program pierwszy Polskiego Radia. Cieśnina Ormus podwójnie zablokowana. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych utrzymuje blokadę portów morskich Iranu. Iran niezmiennie utrudnia transport ropy przez cieśninę, zagrażając przepływającym statkom. Michał Strałkowski sprawdza najnowsze doniesienia w tej sprawie. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Miało być zawieszenie broni. To co się dzieje? Do zawieszenia broni cały czas obowiązuje. Wszystko to, co ma miejsce w ciśnieniu Ormuz dalej nie doprowadziło na szczęście do zerwania tego rozejmu. Ale mamy obecnie dwie blokujące cieśniny strony. Obie ze sobą skonfliktowane, bo cieśniny blokują Irańczycy, którzy nie chcą wpuszczać i wypuszczać statków, które płyną do położonych nad Zatoką perską krajów arabskich. Nawet teraz dołączyli do Irańczyków Amerykanie, którzy blokują statki, które płyną do lub z portów irańskich. No i oczywiście te dwie, te dwie blokady są blokadami konkurencyjnymi. Mamy więc bardzo napiętą sytuację. To o tyle istotne, że statki, które płyną z ropą i gazem z krajów arabskich, płyną nie tylko do krajów azjatyckich, ale także do krajów świata zachodniego, na przykład do Polski, jeśli chodzi o gaz z Kataru, no ale też zaopatrują Japonię, Indie i bardzo wiele innych krajów. Natomiast te, które wypływają z portów irańskich, zaopatrują między innymi Chiny, ale też po części Indie, które kupują od kogo się da, potrzebują bardzo dużo ropy, więc to są takie dwie konkurencyjne blokady, które mają odciąć od ropy z Zatoki Perskiej różnych odbiorców. No i koniec końców Prawdopodobnie Amerykanie liczą na to, że Chiny się zirytują, nacisną na Iran, żeby był bardziej ustępliwy w negocjacjach z Amerykanami i to pomogło zakończyć tę wojnę na warunkach amerykańskich. Tak podejrzewają eksperci. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, który się włączył w te negocjacje, on był w Pakistanie w weekend i uczestniczył w tych rozmowach przez pakistańskich pośredników z negocjatorami irańskimi, przypominał, że Amerykanie absolutnie chcą całkowitego otwarcia Cichiny Ormus i zablokowali ją po to, żeby ją jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, otworzyć. Ciśnina Ormus musi zostać w pełni otwarta. W czasie negocjacji strona irańska nie chciała się jednak na to zgodzić, a dla nas to nie było do zaakceptowania. My zrobiliśmy spore ustępstwa. Zgodziliśmy się na bezwarunkowy rozejm i zaprzestaliśmy bombardowania Iranu. W zamian za to oczekiwaliśmy otwarcia w pełni ciśniny Ormus. Na szczęście już widzimy, że ruch statków jest tam znawiany i to dobrze dla światowej gospodarki pomimo tej irańskiej blokady trochę statków przez cieśninę przechodzi, więc blokada irańska nie jest szczelna. Jak się okazuje nie jest szczelna również blokada amerykańska. Agencja Reutera policzyła, że tylko dziś cztery statki z portów irańskich tankowce wyszły w morze. Dwa z nich były do Chin skierowane, dwa kolejne nie wiadomo, ale jest podejrzenie, że również do Chin, więc żadna z tych blokad nie jest szczelna. I nie dziwi to wcale ekspertów, jak na przykład eksperta do spraw bezpieczeństwa morskiego z firmy analitycznej Vespucci yy, Maritime Larsa Jensena. Nie sądzę, aby cieśninę Ormus tak naprawdę ktokolwiek kontrolował. Iran nigdy jej w całości nie kontrolował. To, co widzimy od sześciu tygodni, to irańskie działania podejmowane, aby jak najmniej statków mogło przez cieśninę przepłynąć. Ale utrudnianie żeglugi to niedokładnie to samo, co pełna kontrola nad cieśniną Iran po prostu wszystkim grozi. Nie płyńcie tędy, bo będziemy strzelać. I większość armatorów uznała, że nie będzie podejmować ryzyka, aż nie zrobi się na powrót bezpiecznie. A prawda jest taka, że bardziej skuteczne dla zablokowania ciśniny Ormus nie jest to, czy znajduje się tam takie czy inne wojsko, taka czy inna marynarka wojenna, czy takie czy inne miny morskie, tylko samo ryzyko, że może coś się stać, tak bardzo winduje stawki ubezpieczeń za transport tą e, ciśniną, że to robi się tak drogie, tak kosztowne, że przestaje być opłacalne i większość armatorów po prostu czeka, aż nie tylko będzie bezpieczniej, ale po prostu taniej. A prezydent Stanów Zjednoczonych już nie tak często pisio, pisze o cieślinie Ormus, za to mierzy się z problemami wewnętrznymi. Wdarł się, wdarł się w konflikt z papieżem, to po pierwsze, a po drugie został oskarżony, uwaga, o złamanie kilku fundamentalnych przykazań. No i nie pierwszy raz zresztą chyba w przypadku Donalda Trumpa. Tak, na odcinek Blisko Wschodni rzucony został wiceprezydent J.D. Vance, więc Donald Trump chwilowo zajmuje się innymi sprawami. Głównie wymianą takich, tu w cudzysłowie oczywiście, uprzejmości z papieżem Leonem XIV. Krytykował papieża za to, że papież nie chciał jednoznacznie poprzeć Amerykanów w konflikcie bliskowschodnim, choć sam jest Amerykaninem, tylko się wypowiadał w taki sposób, że obie strony powinny siąść do stołu, obie powinny poczynić ustępstwa i obie powinny działać na rzecz tego, żeby pokój na Bliskim Wschodzie zapanował, jak najszybciej, bo cierpi nie tylko region, ale gospodarczo duża część świata. Trump też opublikował grafikę w mediach społecznościowych, na której, no cóż, to wszystko tak wygląda, jakby to był obrazek z uzdrawiającym lub nawet skrzeszającym kogoś Jezusem, tylko że ten Jezus ma głowę Donalda Trumpa, co bardzo wielu chrześcijan odebrało jako wręcz świętokracza, przynajmniej obraźliwe dla, dla osób wierzących. Skrytykował również to wszystko papież Leon XIV, a sam Trump tłumaczył się, że został po prostu źle zrozumiany. No, no, no tak się tłumaczył. Cóż, ja nie chciałem, znaczy, to ja, ja, myślałem, że na tej grafice jestem przedstawiony jako lekarz, no wiecie, taki facet z Czerwonego Krzyża, tam jest też na obrazku postać z Czerwonego Krzyża i my wspieramy Czerwony Krzyż. I tylko kłamliwe media mogą twierdzić, że tam na obrazku jest cokolwiek innego. Zdziwiłem się, gdy to usłyszałem, pomyślałem, no, no co też oni. Ja tam jestem lekarzem, lekarzem, który sprawia, że ludziom robi się lepiej. Ja też na co dzień sprawiam, że ludziom robi się lepiej, dużo lepiej. No, i teraz niech każdy sobie odpowie, może nawet w duchu, w ciszy, na pytanie, czy, czy od działań Donalda Trumpa zrobiło mu się lepiej, dużo lepiej. Doktor Trump. E, Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. Polskie Radio. Jedynka. To Marsz Pamięci, Marsz Nadziei. Mówiła dziś na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau prezes Marszu Żywych, Filiz Ginberg-Heidemann. 7 tysięcy uczestników marszu z całego świata przejdzie dziś 3 kilometrową trasę z Auschwitz do byłego obozu w Brzezińce. To Marsz Pamięci, ale też Marsz przeciwko antysemityzmowi. Na miejscu jest nasza reporterka Natalia Feluś. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówiliśmy, że uczestnicy są z całego świata. Kto dokładnie weźmie udział w marszu? Mimo wcześniejszych informacji o odwołaniu udziału ze względów związanych z sytuacją na Bliskim Wschodzie, pojawiła się tu dziś jednak delegacja z Izraela. 11 ocalałych oraz 150 studentów wraz z izraelskim ministrem edukacji. Organizatorzy poinformowali, że do Oświęcimia dotarły także delegacje z USA, Australii czy Ameryki Południowej, a także z Europy. Za godzinę, a już nawet niecałą, łącznie 7 tysięcy osób wyruszy w Marszu Żywych. Zapytałam młodzież Kielc, co jest dla nich najważniejsze w tym wydarzeniu? Takie upamiętnienie historii i tego cierpienia, które tutaj było. Poznanie tej historii i po prostu świadomość tego, jak to wtedy wyglądało wszystko. Zobaczymy tych wszystkich ludzi, co przeżyli to. My great Moja Sarah prababcia Sara była, była w, w tym w obozie. Chciałam na własne oczy przekonać się, przez co przeszła. Chciałam uczcić jej i pamięć. To, to dla mnie bardzo osobiste i bardzo Dodaje młoda Amerykanka, która przybyła do Auschwitz wraz z delegacją pierwszy raz w życiu. Główna ceremonia rozpocznie się o godzinie 15.30 w Auschwitz-Birkenau. Na miejscu zostaną odmówione modlitwy i odśpiewane pieśni oddające hołd ofiarom Holokaustu. Uroczystość potrwa półtorej godziny. Z Oświęcimia Natalia Feluś. Bardzo dziękujemy za relację. Rozmowa dnia z nami połączona jest Agnieszka magdziak Niszewska, była ambasador Rzeczpospolitej w Izraelu, Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry pani ambasador. Dzień dobry, dzień dobry państwu. To Marsz Nadziei, ale też Marsz przeciwko antysemityzmowi. Takie, o takim haśle mówili uczestnicy marszu. Marsz potrzebny szczególnie w tych czasach, w czasach, kiedy wiele sił politycznych w Europie podważa na przykład to, co wydarzyło się w Oświęcimiu? Po pierwsze, e, znaczy nie powiedziałem, że wszyscy podważają, że wiele osób podważa to, co się wydarzyło e, w Oświęceniu, czy też sam Holokaust. Tu chodzi raczej o e, gwałtowny wzrost antysemityzmu w całym świecie związany z e, wojną w strefie gazy. E, i obecną woj i trwającą, czy kończącą się wojną w Iranie. Natomiast y, wzrost antysemityzmu jest zauważalny, drastyczny i ofiarami, y, i znów jak wówczas, przy całej, przy całej że tak powiem, tut-proporcją gardę, stosowana jest odpowiedzialność zbiorowa. Tak, atakowani są... Y, Żydzi w Europie, Żydzi w Stanach Zjednoczonych, Żydzi w, w Australii, e, tacy, którzy e, z tą wojną nie mają nic wspólnego, a często są jej przeciwnikami. Tak? Mówi się często o wielkim lobby żydowskim w Stanach Zjednoczonych. Wynosi ono 6 milionów, z czego ponad 3 miliony zdecydowanie krytykuje Netanyahu i jego politykę, Tutaj ale właśnie... są Żydami a więc są odpowiedzialni. I to jest drastyczne i bolesne. Tutaj dochodzimy do bardzo skomplikowanego i trudnego pytania, czyli jak rozdzielić krytykę rządu Izraela za działania w strefie gazy, za działania wobec Libanu z antysemityzmem? Czy to jest e, wykonalne w polityce międzynarodowej? Tak, to jest, zdecydowanie, to jest zdecydowanie wykonalne, ale chciałabym też zwrócić uwagę na pewne rzeczy, ponieważ bardzo często w Polsce także szafuje się w stosunku do tego, co się wydarzyło w gazie określenie ludobójstwo. Otóż nic takiego się tam nie wydarzyło. Wydarzyły się tam zbrodnie wojenne, wydarzyły się tam zbrodnie przeciwko ludzkości, ale nie ludobójstwo. Ja bym chciała, żebyśmy w, dyskusie, w dyskursie politycznym czy medialnym e, trzymali się jednak właściwych definicji. Otóż ludobójstwo oznacza działanie przeciwko jakiejś ludności, grupie etnicznej, z zamiarem jej anihilacji, z zamiarem jej unicestwienia. W tym sensie ludobójstwem był Holokaust. W tym sensie e, jest to, co dzieje się z Ujgurami w Chinach. Panie ambasadorze... Natomiast... Ta, ten termin ludobójstwo pojawia się w mediach dlatego, że ten termin używają też niektóre organizacje międzynarodowe. Amnesty International w raporcie z grudnia 2024 roku stwierdziła, ja rozumiem, że ma wystarczające ja rozumiem, postawy, znaczy, by uznać, że Izrael dopuścił znaczy, się ludobójstwa. To że, że tak tak że przedstawiciele mediów nie mogą mieć swojej własnej świadomości co do... Terminów. Tak? Znaczy, po prostu chciałabym zwrócić uwagę na ten fakt, tak? o ile rzeczywiście sposób prowadzenia wojny z Hamasem, Niezwykle oczywiście skomplikowany, ponieważ jak wiadomo, Hamas z centra swojego zarządzania czy centra ataków lokował w szkołach, szpitalach, w budynkach użyteczności publicznej, podobnie jak w Hezbollah, który magazyny broni, e, lokuje w, w blokach, w domach jedno lub wielorodzinnych, tak? w, środ w, środ w środku populacji. Więc taka wojna jest zdecydowanie bardzo trudna. Taka wojna zawsze przynosi niewinne ofiary. Jednak sposób jej prowadzenia w gazie... Y Wykracza, poza, wykraczał poza to, co skłonnibyśmy po prostu zaliczyć wyłącznie, wyłącznie do nieuniknionych kosztów wojny. I to, jest, i to wszystko jest prawda. Tak? Natomiast natomiast yy, i za to krytykowany jest premier Izraela nie tylko przecież przez przywódców społeczeństwo europejskie, ale także przez własną opinię publiczną. Tak, która, która również potępiała, której część również potępiała sposób prowadzenia tej wojny. Natomiast w dyskursie w dyskursie społecznym, politycznym i medialnym jakby nie zwraca się na to uwagi. Tak? Panie ambasador, to co, to co myślę, że bardzo wielu odbiorców tak? uważa za, albo odbiera jako coś zaskakującego, to jest to w jaki ofensywny sposób Izrael, niezależnie czy użyjemy tego słowa ludobójstwo w oparciu, nie wiem, o, o komisję śledczą ONZ, czy nie, ale wiele osób zastanawia się jak naród, który doświadczył największego ludobójstwa w historii, może nie wykazywać pewnej wrażliwości w działaniach w strefie gazy, chociażby? To jest pewnie to pytanie, które wielu, wiele osób sobie zadaje. Tak, to znaczy e, po pierwsze chciałabym powiedzieć, że e, taka brak, tak, tak, tak się wydaje, że to jest brak empatii, czy brak sympatii, czy brak e, wrażliwości e, wobec cierpień ludności gazy. Nie wszystkich Izraelczyków, co jeszcze podkreślam, części, część z Izraelczyków doskonale to rozumie, wynika między innymi właśnie z doświadczeń Holokaustu. Proszę pamiętać, że głównym celem zapisanym w akcie stanowiącym Hamasu jest unicestwienie Izraela i zabijanie Żydów na całym świecie. Tak? To samo dotyczy Hezbollahu. Jednym z priorytetów polityki zagranicznej Iranu jest unicestwienie Izraela. A więc ta, właśnie ta, ten brak wrażliwości powoduje nadwrażliwość na sytuację egzystencjalnego zagrożenia. Czyli strach o przetrwanie Pamiętajmy napędza równać. też reakcję Izraela. Taka jest, tak to postrzega pani ambasador. Tak, tak, postrzegam to, tak to postrzegam. I chciałabym jeszcze przypomnieć, że Izrael to jest państwo czternastokrotnie mniejsze od Polski. To jest państwo mniejszy, o mniejszej powierzchni niż województwo nozowieckie. Tak? strefa gazy to jest mniej więcej obszar powiatu wojewskiego. I że to mówimy tutaj o naprawdę niewielkim państwie. I dlatego ja mam takie podejrzenia, że bardzo często bardzo często krytyka, krytyka polityki Izraela, czy obecny, a zwłaszcza obecnego rządu i obecnej dramatycznej koalicji, strasznej koalicji. No, Konstanty Gebert mówi faszystowskiej koalicji. Bardzo często łączy się z antysemityzmem po prostu. Izrael daje wymarzony, wymarzony yy, temat do tego, żeby go nienawidzić i żeby w związku z tym nienawidzić wszystkich Żydów. Niezależnie od tego, czy wspierają pańs państwo Izrael, czy wspierają politykę Netanyahu, czy nie. A czy to nie jest też błąd w takim razie rząd Beniamina Netanyahu? Bo pani ambasador na pewno zna też te zarzuty, że on sam, chcąc uniknąć pewnych wewnętrznych problemów i rozliczeń, być może naciska na przedłużanie tej wojny, nie tylko myśląc o przetrwaniu swojego narodu, ale też po prostu myśląc o sobie. Czy to też jest jego osobista wina? No, myślę, że... Y że atak Hamasu z tak, 7 października 2023 roku był dla Netanyahu nieoczekiwanym prezentem, tak, bo ciążył na nim bardzo poważne zarzuty korupcyjne i, że tak powiem, to, ten proces trwa. To nie jest tak, że nagle proces przeciwko Netanyahu został zawieszony. On trwa. Natomiast pozbawienie go, że tak powiem, immunitetu premiera skazałoby go na, że tak powiem, bardzo nieprzyjemne, nieprzyjemną konieczność stawienia się w sądzie. Nie bez powodu przecież premier Netanyahu, przepraszam, prezydent Trump, Krzyczał na premiera Izraela, żądając natychmiastowej amnestii dla nieskazanego jeszcze izraelskiego I tutaj, premiera. Tutaj pani ambasador, niestety musimy postawić kropkę. Agnieszka Magdziak-Miszewska była ambasador Rzeczpospolitej w Izraelu, Akademia Sztuki Wojennej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. W programie W samopołudnie zmieniamy temat. Rząd chce ograniczyć bezdomność zwierząt. Nad odpowiednim projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów pracuje w tej chwili właśnie Sejm, a szczegóły zna Klaudia Wrublewska. System będzie zbiorem podstawowych danych psa lub kota i ich opiekunów. Obowiązek chipowania ma spoczywać wedle rządowego projektu ustawy na wszystkich właścicielach tych zwierząt. I to ich opiekunowie będą ponosić koszty rejestrowania. Ale jak mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej, Katarzyna Piekarska, nie jest to duża kwota. To będą koszty stałe, więc one nie są wysokie. To jest, jeżeli pamiętam, 50 chyba jeden złotych. To jest po pierwsze, a po drugie gminy też będą mogły um, opłacać to czypowanie zwierząt. To jest pierwszy ważny krok w przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt w Polsce. A ta bezdomność jest po prostu gigantyczna. I pomimo tego, że gminy wydają coraz więcej środków na zwalczanie bezdomności, to ta bezdomność rośnie. Głosowanie nad ustawą o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i kotów zaplanowano na piątek. Małgorzata Tracz z Ugrupowania Zieloni liczy na ponadpartyjną zgodę na proponowane zmiany. Wydaje mi się, że powinna być jednomyślność. rząd Prawa i Sprawiedliwości też pracował nad tym rozwiązaniem. Co prawda nie przedstawili rządowego projektu do prac sejmu, ale nad tymi rozwiązaniami podobnymi zresztą pracowali i po pracach komisji wydaje mi się, że nie ma tutaj oporów w Prawie i Sprawiedliwości. Organizacje prozwierzęce mówią, że wprowadzenie obowiązku chipowania psów i kotów nie wystarczy aby skutecznie przeciwdziałać ich bezdomności. Zdaniem prezes Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Maryli Rybińskiej, obowiązkowa powinna być również kastracja zwierząt. Ogólnopolski taki system chipowania i ta obowiązkowa rejestracja z danymi osoby, która to zwierzę ma, na pewno usprawniłoby, ale na pewno nie jest to jedyny sposób na ograniczenie bezdomności. Także prośba, apel, żeby się pochylić przede wszystkim nad sterylizacją, kastracją zwierząt. W Sejmie są już projekty ustaw w tej sprawie, ale zdaniem posłanki Katarzyny Piekarskiej ogólnej zgody, jeśli chodzi o obowiązkową kastrację psów i kotów, nie będzie. W projekcie obywatelskim jest taki zapis, taka propozycja, aby każde zwierzę, które nie jest przeznaczone do dalszej hodowli, miałoby być ubezpłodnione. Ale myślę, że to jest pewien postulat, natomiast y, sądzę, że wokół niego nie byłoby zgody. Jest też projekt, który mówi właśnie o tych zachętach, że Gminy propagując to rozwiązanie, żeby właśnie obywatele, ale dobrowolnie na koszt gminy mogli wykastrować swoje zwierzęta i myślę, że tego rodzaju rozwiązanie, które także byłoby połączone z szeroko rozumianą edukacją, sądzę, że mogłoby w ciągu kilku lat przynieść ten efekt, że po prostu bezdomność zwierząt w Polsce byłaby znacznie, znacznie mniejsza. Szacuje się, że prawie milion zwierząt domowych żyje w Polsce bez właściciela. O czym informowała Klaudia Wrublewska. Premier Donald Tusk na finiszu oficjalnej wizyty w Azji. Jutro ostatni dzień i spotkania z japońską premier i przedstawicielami środowiska biznesowego. Dziś uroczystość w polskiej ambasadzie z udziałem Polonii i Japończyków będących blisko naszego kraju. Wczoraj zakończyła się koreańska część podróży i sporo spraw, które udało się załatwić, ale jest też czas na pochwalenie się polskimi tradycjami i kuchnią podobno. Klasyczny barszczyk biały, tak zwany spaloną cebulką, na główne danie gorące gulasz wieprzowy w takim sosie czerwonego wina, warzywka, mieszanka w sosie śmietanowym i ziemniaki gratem, tak zwane purée gratem, zapieczone z serem prawda, i cebulką. To smakołyki przygotowane przez Piotra Biesiadeckiego na spotkanie w Polskiej Ambasadzie premiera z Polonią i Japończykami, blisko współpracującymi z naszym krajem lub na jego rzecz. No, na zimno się zestaw wędlin, których robię dla Polaków mieszkających w Japonii. Pasztec staropolski, pasztec z kurczaka, smalczyk klasyczny z ogórkiem kisionym. Ciekawe, jak ogórki kiszone robione z tych długich węży, bo niestety w Japonii nie ma krótkich. I muszę powiedzieć, że dopiero doszedłem po stracie około 100 kg ogórków, żeby dojść jak to zrobić, bo my chodziły kapcie. No to taka ciekawość. Kucharz, który w Japonii mieszka od ponad 20 lat, dba o to, by polska kuchnia była znana w Japonii tak dobrze, jak japońska jest znana w Polsce. Ta sympatia kulinarna nie jest odosobniona. Wizyta polskiej delegacji w Azji pokazuje, że relacje zarówno polsko-japońskie, jak i polsko-koreańskie mają się dobrze, a teraz oprócz tego mają być bliższe. Stosunki polsko-koreańskie podniesione zostały do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego, a politycy obu stron zapowiadają pracę na rzecz zrównoważonych relacji gospodarczych. a Skoro o gospodarce mowa, w Korei Południowej znaleźliśmy wsparcie w dążeniu do dołączenia do G20. Seul w 2028 roku obejmie w grupie najsilniejszych gospodarek na świecie roczną prezydencję. O tej sprawie mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Polskie priorytety są jasne. Wzrost gospodarczy, deregulacja. Będziemy przekonywać do, tego, do polskiego modelu rozwoju gospodarczego. Polska to kraj, który w trakcie 36 lat nie zaznał de facto recesji. Wszyscy zdajemy sobie sprawę że nasz model wzrostu gospodarczego, nasza dynamika jest w tej chwili uważnie śledzona na całym świecie. Kolejnym podejmowanym tematem przez polską delegację jest sytuacja geopolityczna na świecie. Bezpieczeństwo, energetyka, łańcuch dostaw i dywersyfikacja źródeł. Polska zamierza aktywnie uczestniczyć w budowie nowego ładu na świecie podkreślał szef polskiego rządu Donald Tusk. Świat potrzebuje nowej geopolityki. Wszystko się rozsypało na naszych oczach z różnych względów. Każdego dnia budzimy się w nie tylko w Polsce z niepokojem, co nowego się zdarzy i że raczej to nowe to będzie coś złego. Będziemy jako Polska bardzo aktywnie uczestniczyli w budowie tego nowego ładu, bo wiadomo, że nowy ład powstaje na naszych oczach, ale nie może powstawać bez naszego udziału i Polska będzie się naprawdę liczyła w tym nowym ułożeniu spraw w wymiarze globalnym. Wczoraj delegacja przemieściła się z Korei do Japonii. Jutro spotkanie z japońską premier i przedstawicielami środowiska biznesowego. A premierowi podczas jego wizyty w Azji towarzyszy Agata Król. w studiu Justyna Golonko. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem. Podobno jest boom. Taki jest. boom na nieruchomości, ale zupełnie inne niż te, o których informujemy na co dzień. Tak. Działki rodzinne są na topie. tak? Bym ogródki powiedziała działkowe. Właśnie, właśnie one. Wiosna przyniosła ogromny wzrost zainteresowania rodzinnymi ogródkami działkowymi. Właściwie tak jest co roku, ale nie co roku tak e, rosną ceny, bo naprawdę widać duży wzrost i bardzo dużo e, ogłoszeń w internecie. Czyli Polacy Kupie... chcą kupować te chcemy. ogródki działkowe. Kupię działkę rod, Takie są ogłoszenia. E, choć takie działki Właściwie kupić się na własność nie możemy, to jest ważne, bo taka działka jest dzier dzierżawiona od ogrodów, i co do zasady, jak podaje Polski Związek Działkowców, Dziś takich wolnych działek do przejęcia w Polsce nie ma absolutnie, czyli jedynym sposobem jest znalezienie działkowicza, który nie jest już zainteresowany dalszą dzierżawą i on nam to odda tą dzierżawę, dzierżawę oczywiście za odpowiednią czyli kwotę. za to większa płacimy. niż podaż, czyli rosną ceny. Tak to wygląda. Ceny ustalają między sobą działkowicze i o tym mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości, jak wysokie są te, są te ceny. Takie najtańsze rodzinne ogródki działkowe mogą kosztować dosłownie kilka, kilkanaście tysięcy złotych. Działka może być słabo zagospodarowana, zakrzaczona, zarośnięta i wymaga dużo nakładów. To są takie najtańsze. Taki średni segment, najbardziej popularny, to są już ceny powiedzmy 20-30 tysięcy do 60-70 tysięcy złotych. Tutaj cena zależy głównie od tego, czy jest altana i w jakim jest stanie. W dużych miastach, no to już się pojawiają ceny rzędu 80, ponad 100, nawet ponad 200 tysięcy złotych. Widzę, jak się śmiesz, naprawdę. Jest takie jeszcze są jakaś nieruchomość, która jest tania, czy już oficjalnie nie ma? Wydaje mi się, że nie, bo nawet jak mówiliśmy o tym jak bardzo są drogi. Ja tylko powiem, że te działki za 150 tysięcy to już są działki z murowanymi domkami całorocznymi, a taka średnia cena działki ROT w Warszawie, to jest 58 tysięcy złotych, a w skali kraju to jest 40 tysięcy złotych. No i co ważne, te stawki, te ceny, o których mówimy, one nie zniechęcają, bo tych ofert jest o dużo mniej a niż A to już z warzywkami, tak czy jeszcze trzeba będzie je samemu te, te, te, te wysokie ceny to myślę, że już z warzywkami, z drzewkami, I z owocowymi i z, z, z superdomkami. Wiem, że jeszcze masz informację o milionowej wygranej i to e... całej grupy osób. Tak, tak tak bo linie lotnicze NTR e, wypłacą klientom rekompensaty o łącznej wartości właśnie ponad 8 milionów złotych, stąd te miliony, o których mówisz. Urząd Ochrony Konkurencji konkretnie stanął po stronie tych klientów e, firmy, którzy mieli problemy z bagażem, lotem, odszkodowaniem lub e, reklamacją. Pieniądze trafią do podróżnych m.in. za opóźnienia i odrzucone roszczenia, a z tym był bardzo duży problem i o tym mówi prezes Łokiku Tomasz Chrustna. Decyzja obejmuje kilka wariantów rekompensat. Konsumenci otrzymają 170 lub 200 zł, jeśli sprawy reklamacyjne dotyczyły bagaży. W kolei przy odwołaniu lub opóźnieniu lotu NTRR wyrówna odszkodowania do kwoty określonej w przepisach i przyzna dodatkowe vouchery. Co ważne, konsumenci mogą otrzymać więcej niż jedną rekompensatę z różnych tytułów. I jeszcze na koniec istotna informacja. Konsumenci uprawnieni do otrzymania tych rekompensat, o których mówię tutaj, oni zostaną o tym poinformowani w takim e, indywidualnym liście indywidualnej wiadomości od linii lotniczej. Ale jeżeli ktoś już ma ogródek działkowy, to nie musi nigdzie latać, więc oszczędzi. Może tak być, ale myślę, że może też i polecieć. Justyna Golonko. Czas na kulturę. Anna Stępniak w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiemy o dwóch wernisarzach, ale jednej artystki. Tak i one w dodatku odbędą się dzisiaj. Tą artystką jest Ewa o światowej sławy i malarka, autorka instalacji, pionierka instalacji tekstylnych, pisarka, y Poetka, historyczka sztuki, fotografka. Ponad 50 lat temu właśnie w Teatrze Wielkim można było zobaczyć jej obraz Salome Warszawianka i to w, za w zasadzie jedyny obraz z tamtej wystawy, który ocalał, i teraz można go zobaczyć znowu. Ewa Kuryluk kończy 80 lat. I ta wystawa odbywa się, tak jak mówiłam, w dwóch odsłonach, ale zacznijmy od Salome, bo ta Salome pojawiła się w życiu Ewy Kuryluk bardzo dawno. Moja przygoda z Salome to właśnie przygoda z secesją. Ja spędziłam dzieciństwo w Wiedniu, chodziłam tam do gimnazjum i zdałam maturę i w tym czasie też zaczęłam malować i ogromnie zainteresowałam się wiedeńską secesją, zarówno od strony literatury, jak i sztuki. Tym bardziej, że to była epoka, w której te rzeczy były połączone, a ja właśnie z jakby też... Od samego już początku interesowałam się i pisaniem, i malowaniem. Ta wystawa nosi tytuł Kangur w operze i ważne jest, że ten kangur jest pisany przez Oskreską. Dlaczego? Dlatego, że Ewa Kurylukę miała 4 lata, chodziła do warszawskiego Zoi, i tam poczuła szczególną więź z kangurem. No jak miała 4 lata, to pisała ten <głuch> kangura przez... Brzmi tak samo. Brzmi tak samo. No i jeszcze wydawało jej się, że ma bardzo dużą więź też z jej nazwisku, nazwiskiem kurluk. Zresztą to jest takie zwierzę magiczne, często pojawia się w jej twórczości. A ta druga część poświęcona jest nowojorskim instalacjom artystki z lat 1981-1995. To znajduje się w galerii Okno na Kulturę przy krakowskim przedmieściu w Warszawie jak mówiłam, jest to pionierka instalacji tekstylnych, a zaczęło to się w ogóle wszystko w Łodzi. Patrząc na te różne sklepy tekstylne, które tam jest dużo, widziałam takie różne materiały, które tam się zwieszały i to mnie jakoś natchnęło. Ja tam kupiłam chyba bodajże, 30 metrów sztucznego jedwabiu i na tym narysowałam taki jakby wielki fresk I on tutaj, to była moja taka pierwsza większa praca na materiale. On był pokazany w galerii na ścianie wschodniej i to był taki, to się nazywało w czterech ścianach i to taki dzień codzienny pary zaczynał się od ranka na, na, na jedwabiu białym, potem był dzień na jedwabiu różowym i noc na jedwabiu czarnym. I to wszystko tworzyło jedną całość takiego pokoju. Czyli od jutra, proszę Państwa, galeria w Teatrze Wielkim, Galeria Opera i Galeria Okno na Kulturę Pracy Ewy Kuryluk. A my z Ewą Kuryluk spotkamy też się w wywiadzie rzeka, bo obiecała nam, że przyjdzie co najmniej godzinę z nami porozmawia, to znaczy z rękiem Grzelą. Przepraszam bardzo. A następnie jak bardzo dziękuję. W studiu Tomasz Kowalczyk, dzień dobry, dzień dobry. Który właśnie powiedział mi, że nadal mamy szansę na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Z, z małą gwiazdką, tak, kobiet tak, Ale y o tym za chwilę Dziś troszkę o tym będziemy temacie mówić Będziemy też mówić o piłkarskiej lidze mistrzów Przed nami dwa rewanżowe ćwierćfinały Barcelona spróbuje w Madrycie Odrobić straty z pierwszego meczu Przegranego u siebie z Atletico 0-2 A FC Liverpool ma takie samo zadanie Tylko, że na własnym stadionie W starciu z Paris Saint-Germain Początek obu spotkań o 21 Jutro mecze Bayernu Monachium z Realem Madryt I Arsenalu Londyn ze Sportingiem Lizbona. Dziś za to o 18 w Gdańsku spotkanie eliminacji mistrza świata kobiet Polska-Irlandia. Nasze piłkarki zajmują obecnie trzecie miejsce w grupie. Wcześniej zremisowały z Holandią i przegrały z Francją. Irlandia ma za to dwie porażki i jest na dole stawki, ale selekcjonarka kadry Nina Patalon nie lekceważy rywalek. Irlandia to jest zespół, który ma ogromny potencjał. To jest na pewno zespół, który od pierwszej do ostatniej minuty będzie walczył razem Jest to zespół, który naprawdę bardzo dobrze wygląda, jeśli chodzi o organizację gry w bronieniu, ma swój pomysł również na atakowanie. Jest to taki, bym powiedziała, kolektyw, który widać od początku do końca. W podobnym tonie wypowiada się Ewelina Kamczyk, pomocniczka Milano. W każdym meczu szukamy punktów, ważne z kim gramy. Piłka nożna jest tak wspaniałym sportem, że nigdy nie jest pewne kto wygra. Jedynie to na papierze ktoś jest mocniejszy, ale tak naprawdę boisko weryfikuje. I wiadomo w meczu z Francją nie był to przyjemny wynik dla nas, ale takie mecze też będą się zdarzać. Te mecze nas przede wszystkim bardzo dużo uczą. My z tego wyciągamy wnioski i myślę, że takie mecze są potrzebne mimo wszystko. A mecz z Irlandią wychodzimy po to, żeby, żeby zdobyć trzy punkty i, i te trzy punkty żeby zostały u nas. Stawka meczu jest wysoka, tylko zwycięzcy grup w najwyższej strefie awansują bezpośrednio na mundial w Brazylii. Pozostałe drużyny będą musiały walczyć w barażach. A Iga Świątek jest w Stuttgarcie, gdzie przygotowuje się do pierwszego w sezonie występu na nawierzchni ziemnej w tenisowym turnieju Porsche Grand Prix. Polka po treningach z Hiszpanem Francisco Rodiem liczy, że odbuduje formę.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 Laura Zygamunt. Czyli być może będziemy mogli kibicować biało-czerwonym kobietom podczas Mistrzostw Świata. A co z tym scenariuszem science fiction, że jeszcze podobno mężczyźni mają szansę? No jest, jest mocno science fiction. Polski Związek Piłki Nożnej yy, powiedział, że na razie się nie odnosi w ogóle do tematu. The Athletic napisał i New York Times o tym, że jeżeli Iran nie przyleciałby na Mistrzostwa Świata, to zostaną zorganizowane baraże. Ta... Baraże po barażach. Baraże po barażach dla drużyn, które nie awansowały. No i na razie y, mówi się o tym, że ma powstać taka mała grupa czterech drużyn. Dwie drużyny z Azji, dwie drużyny y, z Europy. Y, prawdopodobnie chodzi o to, że wystąpiłyby w Stanach Zjednoczonych przed samym mundialem, rozegrałyby Półfinały, a później finał i zwycięzca tego meczu awansowałby do fazy grupowej Mistrzostw Świata. Ale wcale nie jest powiedziane, że jeżeli nawet doszłoby do tego scenariuszu science fiction, to Polska znajdzie się w gronie tych dwóch europejskich drużyn, bo wyższy ranking FIFA mają Włosi i czy, na, że, czy my mamy wystarczająco silne nerwy, żeby to przetrwać? Takie, Przetrwaliśmy żeby... już wiele w polskiej <laughs> piłce. <laughs> Może damy radę Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję Dziękuję. Masz jeszcze portfel? Dzień dobry, Krzysztof nie, zawsze noszę luzę, mam gotówkę A ja w ogóle Kieszeni, już gotówki nie noszę, Nie mam absolutnie ani jednej monety, ani jednego banknotu Po prostu noszę mam, ze sobą mam, komórkę mam. nie chcę się chwalić Old school, możesz pobrzęczyć tam A ja powiem słuchaczom, ile Taka to o... jest 70 zł wypatrzyłem no, ale, ale takie na wszelki wypadek i przepraszam O 70 kilka słuchajcie. złotych. Tak I kil... A pytam o to nie zupełnie, nie dlatego, że jestem zazdrosny, a nie chcę też pożyczyć, tylko no to będzie temat po godzinie 13 programu, tylko szczerze. Tak, będziemy rozmawiać o tym, czy wolimy blikiem, kartą, czy gotówką, no i czy rzeczywiście wciąż jeszcze lubimy mieć tych kilka banknotów, kilka monet w kieszeni tak na wszelki wypadek. Czekamy na telefony, telefony frakcji gotówkowej i bezgotówkowej. To po 13 w programie Tylko Szczerze, a to było w samopołudnie. Ja tylko jeszcze krótko zaproszę jutro do Krakowa w Muzeum Manga specjalne wydanie programu w Samo południe z okazji stulecia jedynki. Jedynki.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 Element diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu zawiera naturalne składniki i nie uzależnia Sen, zdrowa dawka snu wyciąg z zielawicy wspomaga odprężenie wyciąg z suszek pielęgnuje utrzymanie zdrowego snu aflofarm reklama radio kierowców Ewa Mierzejewska, zapraszam. Nowe problemy z przejazdem pojawiły się na drodze krajowej numer 29 między Słubicami a Krosnem Odrzańskim w Drzeniowie. Tu samochód ciężarowy wjechał do rowu. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych, ale droga jest całkowicie zamknięta. Objazd prowadzi ulicami Drzeniowa. Do tego wypadku, do tej kolizji właściwie doszło na drodze krajowej numer 29 na 29 kilometrze. No i tutaj niestety do 16.30 drogowcy ostrzegają, że może utrzymać się zmieniona organizacja. Druga krajowa numer 36 na Dolnym Śląsku na trasie Lubin-Ścinawa w Lubinie doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Droga jest całkowicie zamknięta. Objazd prowadzi trasami lokalnymi. To 18 km, i tutaj do 15.30 droga ma być zamknięta. Na ekspresowej jedynce na wysokości Łomży między węzłami północ i zachód w mieście przy Starych Sierzputach po zderzeniu samochodu osobowego z busem jest zwężenie w kierunku Warszawy. Na 44 kilometrze, tak informują służby, tutaj nie widać już natomiast dla kierowców większych utrudnień, więc prawdopodobnie udało się usunąć uszkodzone pojazdy z jezdni, ale służby jeszcze o tym nie poinformowały. Cały czas mamy problemy z przejazdem na 44 w Małopolsce, między Oświęcimiem a Zatorem we Włosienicy, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna, droga jest zamknięta, na, yy, yy, yy, droga jest zamknięta. trzeba jechać objazdem też trasami lokalnymi. I jeszcze droga krajowa nr 78 wciąż zablokowana na trasie Tarnowskiej Góry-Siewierz w pobliżu miejscowości Fjerklaniec.